Pierwszym moim rozmówcą będzie pan Sławek z Poznania, drugim pan Robert Gamble, mieszkający obecnie w Polsce, Amerykanin urodzony w Bostonie. I tak jak już powiedziałem, będziemy rozmawiać o AA. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa i na pewno dowiecie się wielu ciekawych nowych rzeczy. Zapraszam do słuchania. There I was in my business suit, all dressed up, just up tight as I could possibly be. And I don't remember much of what was said at that first AA meeting. It was more the feeling of the meeting itself. That's what has kept me going. I know it works, and I see the people ahead of me with more sobriety. I see how happy they are, and I want that. I want that too. And what I notice about AA is it sort of helps me to relax and learn to really be happy with my sobriety. It's a richer life to live. That's exactly what Alcoholics Anonymous does. To teaches us how To live without drinking. It teaches us how To have fun and really enjoy life without drinking. This program's given me the good life. The only good life I've ever known. Alcoholics Anonymous. It works. Look us up. Check your phone book, newspaper or aA.org. Witam serdecznie, panie Sławku, w podcaście Polskie Detroit. Mm, Witam co Chyba parę słów o sobie muszę powiedzieć, tak żeby słuchacze wiedzieli. Bardzo proszę się przedstawić, oczywiście. Mam na imię Sławek, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem, jak to w Polsce mówimy we wspólnocie anonimowych alkoholików. I muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Generalnie w Poznaniu właśnie prowadzę otwarte mitingi spikerskie. Jest to taka rzecz specyficzna, w Polsce chyba jedyna, Mianowicie meeting wspólnej platformy, gdzie na naszych meetingach występują ludzie nie tylko uzależnieni od alkoholu, czyli ludzie z wspólnoty anonimowych alkoholików, ale także rodziny osób uzależnionych skupione we wspólnocie Alanon i również młodzi ludzie ze wspólnoty dorosłych dzieci alkoholików. Sprawa tak gdzieś ma termin 6 lat, od 6 lat to się już odbywa, natomiast od dwóch lat występy ludzi na naszych meetingach spikerskich też są dostępne w internecie, na stronie internetowej, którą muszę powiedzieć, ponieważ oglądałem wyniki takiego programu, który analizuje strony internetowe, że sporo ludzi w Ameryce też tej strony internetowej słucha. Warto na pewno też powiedzieć, że te właśnie pliki w formacie MP3 są dostępne jako podcasty, także dla wszystkich tych, którzy słuchają podcastów, to na pewno bardzo, bardzo użyteczna informacja. Przede wszystkim no, bardzo chciałbym Panu podziękować, że zgodził się Pan ze mną porozmawiać o uzależnieniach. Może skupmy się najpierw właśnie na alkoholu. W jaki sposób mogę poznać, że jestem alkoholikiem? Jak, jak mogę po prostu dojść do tego, że chyba już jestem uzależniony? Muszę powiedzieć tak, że generalnie ja zawodowym terapeutą to nie jestem, ale w uzależnieniach jakby parę lat się obracam. Wiele mityngów przeszedłem, na wielu spotkaniach byłem nawet z zawodowymi ludźmi, którzy zajmują się z racji profesji alkoholizmem czy uzależnieniami od alkoholu. Muszę powiedzieć, że są takie testy, które zawodowi, zawodowi terapeuci dają takim ludziom, którzy nie, nie są pewni do końca, czy, czy ich picie jest już uzależnione, czy, czy jeszcze to jest tak na pograniczu, czy jest zupełnie niewinne. Są testy, które mają 4 pytania, są testy, które mają 21, i muszę powiedzieć, że. Tak jak to już właściwie z autopsji wiem, one są świetnie skonstruowane, ponieważ już wiele milionów ludzi na świecie jakby zostało objętych tymi testami, że one w stu odpowiadają na pytanie, czy ktoś już jest uzależniony czy nie. Oczywiście jak na te pytania odpowie tak przed sobą samym uczciwie. Bo jeżeli będzie kłamał, to oczywiście może wyjść że coś jest nie tak. Generalnie muszę powiedzieć, że są takie pewne rzeczy, które z góry już mogą człowiekowi danemu, który się zastanawia nad tym, czy jego picie jest normalne, czy może już nie, które mówią o tym, że coś jest nie tak. Takimi głównymi rzeczami to jest to, że ktoś nie tylko sobie pije tak towarzysko, ale zaczyna popijać sam. Ktoś idzie na imprezę i, i mówi sobie, że wypije sobie parę kieliszków tylko, a upija się tam może nie do nieprzytomności, ale wypija o wiele więcej niż to, niż to jest przyjęte dla takiego towarzyskiego picia. I takich wiele innych czynników jest, że właściwie człowiek uzależniony może sam stwierdzić, że już z nim jest nie w porządku. Z tym, że jest jedna zasadnicza rzecz. W chorobie alkoholowej Wiele rzeczy dzieje się w podświadomości, a wyjątkowo w podświadomości alkoholika to tak się dzieje, że on jakby próbuje znajdować tysiące różnych argumentów na to, że on alkoholikiem nie jest. To znaczy, że on pije normalnie, że wszystko jest, że nawet jak pije za dużo, to on na pewno sobie sam z tym radę da i to, to koło tak się powtarza i nieraz trwa latami, aż do takiej pra praktycznie fizycznej degradacji osoby uzależnionej. W naszej jakby branży ludzi, którzy mają do czynienia z, z alkoholizmem, z alkoholikami, takie powiedzenie bardzo często jest przytaczane, że alkoholik to jest taki człowiek, który który leżąc w rynsztoku patrzy na innych z góry. I to właściwie mówi o tym, że całe otoczenie, rodzina, powiedzmy szefostwo w pracy, no wszyscy znajomi mogą odpowiedzieć na to, że ten dany człowiek już jest alkoholikiem, a on jakby o tym się dowiaduje ostatnio. Tak działa choroba alkoholowa, nie jest to wina danego człowieka, tylko specyfika tej choroby o tym decyduje, O, tak mogę w skrócie powiedzieć. Czyli przede wszystkim przyznanie się przed samym sobą, powiedzenie sobie samemu, że rzeczywiście wydaje mi się, że mam problem, bo rodzina, znajomi wcześniej już to za, za, za, zauważają, no ale przede wszystkim właśnie, żeby samemu sobie tak odpowiedzieć. E Kim są anonimowi alkoholicy? Co to jest za organizacja? Kiedy powstała? Jak, jak to wygląda w Polsce? Czy, czy to zaraz, gdy, gdy pojawiła się w Stanach, to, to, to i od razu w Polsce też były spotkania anonimowych alkoholików? O, Tutaj historia to, to różnie się zatoczyła, zresztą nie będę mówił Amerykanom jak to, jak to z historią była, ponieważ w Ameryce wspólnota AA powstała. Tak, z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że rozwój, znaczy powstanie jej, to nie był taki akt jednorazowy. Oczywiście wiąże się to ze spotkaniem takich najbardziej znanych na świecie alkoholików Billa i Boba. Aczkolwiek to ich spotkanie i to, co się działo później, było wynikiem tego, że wcześniej istniały już różne takie grupy oksfordzkie, grupy i religijne, i laickie, i doświadczenia tych ludzi w walce z alkoholem, jakby wypłynęły w momencie spotkania Bila i Boba i tego, co się potem działo. Wspólnota i, i program 12 kroków, bo tak to we wspólnocie działa, jest taki program 12 kroków, który pierwszych 100 alkoholików napisało i nie jest to ich wymysł, że oni usiedli gdzieś tam przy stołach i, i wymyślali, co takiego można by dla alkoholików zastosować, tylko oni spisali to, co im pomaga w trzeźwieniu tym właśnie pierwszym alkoholikom. I ten program jakby był przesłaniem dla innych ludzi na całym świecie i nawet przyszłym pokoleniom na tej zasadzie, że jest to sugestia taka, że to, co my stosowaliśmy, nam pomogło, bo my żeśmy nie pili. W oparciu o ten program nasze życie się toczyło i wszystko było ok. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że tylu ludziom już to gdzieś się sprawdziło dla tych ludzi i, i, i oni nie pili, to być może sprawdzi się i dla ciebie. To jest takie przesłanie jakby do, do pojedynczego człowieka. Natomiast sama wspólnota i sam program trafił do Polski bardzo późno i, i to jest zrozumiałe, bo to gdzieś tam się zaczęło dziać w okolicy lat 70. w Polsce dopiero, była taka sytuacja polityczna jaka była i jak ktoś z ludzi, którzy wtedy sterowali w Polsce wszystkimi sprawami przeczytał 12 kroków, gdzie tam jest mowa o Bogu, o tym, o tamtym, to oczywiście takie teksty były zupełnie eliminowane tak. i bardzo długo trwało to zanim, zanim ta wspólnota do Polski dotarła. Chociaż muszę powiedzieć, że już w latach 50., 60. latach niektórzy z polskich psychologów, psychiatrów jeździli na niektóre spotkania do, do Anglii, do Niemiec, aczkolwiek trudno było to potem jakby wdrożyć ze względu na no, opory głównie polityczne w tym czasie. Także wspólnota, wspólnota w Polsce później się znacznie rozwinęła, wyjątkowo pomogli, zawodowi terapeuci w tym, dlatego że y, oni pomagali w tłumaczeniu tekstów, y, tworzyli jakby pierwsze grupy, którymi, którymi się opiekowali, co, co tak standardowo nie jest spotykane na świecie, no, ale taka była, taka była polska droga, y, pomogło w tym wielu ludzi, wielu aowców, wielu anonimowych alkoholików z Niemiec, z Finlandii, no, a o jednym takim człowieku, który zrobił bardzo dużo dla rozwoju A w Polsce, to muszę powiedzieć, to jest właśnie pan Robert Gamble, Amerykanin, który od wielu lat mieszka w Polsce. Jest szefem takiego wydawnictwa Media Rodzina. Drukuje wiele książek i on po prostu taki, to, co w Ameryce, w Bostonie, bo on stamtąd pochodził, poznał, próbował jakoś to przetransponować na rynek polski. Oczywiście nie wtrącał się za dużo, dlatego że wspólnota musi jakby powstać sama z ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu i chcą, chcą coś dla siebie zrobić, ale jego pomoc nie mogła zostać niezauważona. Oczywiście nie wszyscy współcześnie jakby w tych latach obecnych o tym pamiętają czy wiedzą, ale no takie początki były. Co znaczy czuję się tak trochę fajnie w tym momencie, ponieważ wspólnota właściwie zaczęła się właśnie w Poznaniu, wspólnota anonimowych alkoholików w Polsce, Pierwsze, pierwsza grupa powstała w Poznaniu, potem następne dwie jeszcze, dopiero potem powstała grupa na południu Polski dosyć daleko, następne w Słupsku Warszawa potem dopiero przyszła. No i tak już to, to się potoczyło. Bardzo dziwne to na pewno było dla władz polskich, gdy zapoznawały się e, dawno temu, e, jeszcze kiedy komuna była w Polsce, e, właśnie z zasadami anonimowych alkoholików. E, tutaj jeszcze pojawił się Amerykanin, który tak naprawdę e, nie był zainteresowany tym, żeby e, ustrój obalać, ale żeby pomagać. Bóg, Amerykanin na pewno władze tego nie pochwalały. Czy, czy, czy wie pan, czy, czy były jakieś represje, czy, czy jakieś rzucanie kłód pod nogi e, dla ludzi, którzy, którzy zakładali e, chociażby właśnie e, wspólnotę w Poznaniu w tamtych czasach? W, w Polsce to tak funkcjonowało, że wszystkie materiały, które były drukowane jakby były pod ścisłą kontrolą, to znaczy to się może tam w Ameryce wydawać śmieszne, ale na przykład wszystkie rzeczy do nie tylko do faksowania, tylko na przykład do, do robienia kserokopii w zakładach pracy były jakby pod ścisłym nadzorem, to znaczy były tam osoby z zakładu pracy jakby do tego delegowane i te wszystkie pomieszczenia były po zakończeniu pracy plombowane, nie było mowy, żeby jakiekolwiek materiały poza na przykład typowymi dla, dla danego zakładu pracy gdzieś z zewnątrz drukować. W związku z powyższym nawet jak te 12 kroków anonimowych alkoholików, no powiedzmy to jest parę tam paręnaście zdań, e, ktoś to przetłumaczył, e, to były wielkie problemy z powieleniem tego, dlatego że właściwie wszystko to było nielegalne. E, próby legalnego zrobienia, istniało takie czasopismo, które o trzeźwości trochę pisało w Poznaniu w tych starych latach, e, to żeby coś się ukazało w oficjalnym obiegu to wszystko jakby dotykało już instytucji cenzora, który w Polsce wtedy miało miejsce, tak, taka sprawa. Tak. No i, i cenzor jak czytał, to tak mu się wydawało, że przeczytał 12 kroków i 12 tradycji. I teraz tak, 12 tradycji tam o Bogu nie ma za bardzo, to zezwolił, że to wydrukowano. Natomiast 12 kroków nie, bo tam jest zmianka o Bogu, to to nie za bardzo pasowało, a on powiedzmy to były tematy zupełnie nieznane ludziom, którzy, którzy to akurat nie analizowali wtedy z ramienia Urzędu Cenzorskiego i po prostu 12 kroków do druku zlikwidowano, a tylko było, ukazało się w tym czasopiśmie 12 tradycji. No to było śmieszne, bo właściwie to jest jakby taka następna rzecz, która mówi o, o tym, jak funkcjonuje wspólnota, a nie jaki jest jej program. No ale takie były czasy i ja tak mówiąc szczerze, nie za bardzo te czasy pamiętam. Oczywiście znam to z historii, z wielu ludzi. Niektórzy jeszcze żyją, którzy te czasy pamiętają. No Było to trudne, trudne rzeczy, aczkolwiek wszystko, co powstaje nowego, wiąże się z tym, że musi być grupa ludzi, którzy czują tą ideę, chcą się zaangażować, oprócz, bo wiadomo, że to wszystko się robi oprócz swojej pracy zawodowej, oprócz tego, co każdy robi powiedzmy do południa, to chcieli coś zrobić I wielu ludzi takich w Poznaniu było, którzy chcieli doprowadzić do tego, coraz więcej materiałów było, coraz przyjeżdżali ludzie z Niemiec, którzy bardzo pomagali polskiej wspólnocie wtedy i, i próbowali teksty sobie przemiecać, przywozić i tak no, powoli po prostu dzięki tym ludziom, którzy zaangażowali kawałek swojego życia, też mieli tam różne nieprzyjemności związane właśnie z urzędem cenzorskim, z tym, że to były czasy, kiedy wystarczyło podpaść komuś ze służb bezpieczeństwa i mogła być taka sytuacja, że paszportu nikt już nie dostał na żaden wyjazd zagraniczny, bo gdzieś tam był odhaczony, że robił jakieś rzeczy, które nie za bardzo były uznane dla np. dla urzędu cenzorskiego czy dla służb bezpieczeństwa. No, była to osoba podejrzana i ona już na przykład paszportu nie dostała. No, takie były czasy. A wydawałoby się kiedyś, pamiętam mieszkając w Polsce, no, byłem małym chłopcem, kiedy była komuna, ale, ale pamiętam te wielkie plakaty gdzieś w Supersamach, tam na dziale, gdzie sprzedawano alkohol, nawołujące do tego, żeby nie pić, żeby nie nadużywać i wydawałoby się, że to jest w interesie państwa pomoc alkoholikom, czy, czy walka z chorobą alkoholową, no, ale mimo wszystko z tego, co pan opowiada, to troszeczkę inaczej wyglądało. To znaczy ja powiem taką rzecz, że to jak ja, jaka była polityka państwa w tym czasie wobec w ogóle alkoholu generalnie, to tak do końca jest trudno powiedzieć. Dlatego, że w takich organizacjach nie uczestniczyłem i żadnych planów nie opracowywałem. Natomiast z tego co na zewnątrz było widać co państwo robi, to wiadomo, że lepiej było sterować obywatelem, który był trochę na rauszu niż takim do końca trzeźwym, który miał jakieś tam swoje przemyślenia i tą rzeczywistość inaczej odbierał, niż ona była w oficjalnych mediach prezentowana. Natomiast o alkoholizmie i skutkach jej jakby dla całego społeczeństwa ludzie świadomi wiedzieli już dawno. I zwracano na to uwagę z prostej przyczyny, dlatego że to, co się potem działo z człowiekiem uzależnionym od alkoholu, Generalnie wpływało na to, że rosły jakby koszty społeczne pijaństwa w ogóle ludzi, bo były to i wypadki drogowe i leczenie szpitalne i wiele, wiele innych rzeczy, które decydowały o tym, że ludzie świadomi tego co się dzieje wiedzieli, że y, trzeba coś z tym zrobić, dlatego że jakby reszta społeczeństwa będzie za to płaciła, mimo to co, y, co ludzie, którzy sterowali wtedy Polską myśleli o... o, o... Wtedy w Polsce to się nazywało polmosy, to były wszystkie zakłady, które tak. produkowały alkohole. No to oczywiście dochody z tych zakładów tu zasilały budżet państwa, więc było to jakby główna rzecz, która przynosiła dochód. To oni trochę inaczej myśleli, a ludzie, którzy mieli wykształcenie w innym kierunku wiedzieli, że coś jest nie tak. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nawet ludzie wykształceni medycznie nie za bardzo wiedzieli, jak to z chorobą alkoholową sobie poradzić i praktycznie dopiero jak do Polski spłynęły te wszystkie rzeczy związane ze wspólnotą anonimowych alkoholików i z tym, że mo można w ten sposób jakoś tam sobie radzić, to dopiero wtedy wielu ludziom oczy to otworzyło, a tak właściwie powiem szczerze, bo o tym też się rzadko mówi, dzięki jednemu z ludzi, alkoholikowi z Polski, który Będąc człowiekiem bardzo wykształconym jeżdżąc na zachód, na różne wykłady, seminaria, on pisał taki szereg artykułów do gazety, która się nazywa, nazywa do dzisiaj jest Polityka. To taka poważna gazeta, którą poważni ludzie czytali i on taką serię artykułów napisał, bardzo emocjonalnie o tym, czym właściwie jest choroba alkoholowa, nie z punktu widzenia lekarza, tylko z punktu widzenia alkoholika, bo on był alkoholikiem. Znaczy jest, bo do dzisiaj żyje ten człowiek. Mhm. E, nazywa się Wiktor Osiatyński, jest to profesor prawa konstytucyjnego, on wiele razy był tak. w Stanach Zjednoczonych na różnych wykładach, e, ponieważ on miał bardzo w Polsce uznane nazwisko. To te jego e, artykuły w tej polityce czytali ludzie i którzy byli jakby odpowiedzialni za, za alkoholizm w Polsce, czyli jak świat medyczny, prawniczy. I to właściwie te jego artykuły, to potem było zebrane w taką książkę Grzech czy choroba, spowodowały to, że ci ludzie zaczęli inaczej myśleć o chorobie alkoholowej. Bo do tamtej pory mm, słowo alkoholik dla prawie 100% społeczeństwa oznaczało jedno, że jest to jakiś taki menel, który, tak to się w Polsce mówi, który pije tam de natura, to takie już rzeczy, które są niekonsumpcyjne i nie ma domu, nie ma samochodu, gdzieś śpi, śpi gdzieś tam po rowach, po melinach i to, to było takie równoznaczne ze słowem alkoholik. I dopiero to, co wtedy pisał profesor Osiatyński, to jakoś przewróciło ludziom w głowach, że to alkoholikiem może być każdy normalny człowiek, nawet na wysokim stanowisku, bo jest to choroba i to jest choroba demokratyczna, która dotyka wszystkich osób, jeżeli chodzi o przekój społeczny, czyli to nie jest tylko tak, że ludzie, którzy tam pracują w budownictwie, tak się przyjęło, prawda, że ktoś na budowie pracuje, to już wiadomo, że on tam jest albo pijakiem, albo już jest alkoholikiem, ale i bezdomni, tylko cały, cało, całe warstwy społeczne, wielu z alkoholików Wśród służb mundurowych, wśród lekarzy, wśród prawników, są profesorowie uniwersytetu, którzy są alkoholikami. E, także to jest choroba demokratyczna i ona nie wiadomo e, nigdy w którym. Właściwie można powiedzieć, że w każdej, w każdej takiej warstwie społecznej jest jakiś tam procent alkoholików i to jest standard, myślę, że nie tylko w Polsce, ale i w każdym kraju na świecie. What I remember most is the loneliness I felt. The separation from other people. At the end, drinking was no fun for me. Since I've started to attend AA meetings, the greatest gift is that I've become reconnected. I'm part of life again. I really like myself, and that's wonderful. AA is a miracle in my life. Alcoholics Anonymous. It works. Look us up. Check your phone book, newspaper, or AA.org. Hey. Ostatnio właśnie powiedziałem o, o Wiktorze Osiatyńskim i o tej jego książce, która odwróciła jakby myślenie o, o chorobie alkoholowej i, i jak to wygląda. Generalnie miało to bardzo duże znaczenie dla rodzin osób uzależnionych, bo to jest tak, że ludzie, którzy tego problemu w rodzinach nie mają, bo są też tacy oczywiście, to myślą, że alkoholik to jest taki. a Jak widzą z zewnątrz taką rodzinę, że powiedzmy mąż pije, prawda, że ona jest tą normalną osobą, która się męczy z tym alkoholikiem, sprząta po nim, wyczekuje go w oknie, i tak dalej, to raczej myślą o nim bardzo pejoratywnie, że jest to, że jest to świnia, że on tak tej żona, ona taka dobra kobieta jest, a on tak wszystko robi jej na złość, a to nic nie ma wspólnego ani ze złością ani z silną wolą tego człowieka, bo tak właśnie działa choroba alkoholowa. I wtedy jak po to zebraniu tych artykułów tego Siatyńskiego, jak ta książka pierwsza wyszła, to ona jakby do, dała nadzieję tym rodzinom, że jeżeli jest to choroba i ona tak działa, to można to w jakiś sposób leczyć. I to była, to była niesamowita sprawa, dlatego że te wszystkie rodziny czuły, czuły się takie, że właściwie to jest do końca życia i, i teraz nie wiedziały, czy, czy y, on przestanie pić za tydzień, za dwa, czy do końca życia będzie pił i życie w tej niepewności właściwie doprowadzało do wielu dramatów rodzinnych. I pierwszy raz otrzymały jakby sygnał taki, że nadzieja jest, bo jeżeli to tak wszystko działa i funkcjonuje, to być może można temu zaradzić. I na to wszystko się nałożyło to, że wspólnota anonimowych alkoholików już była w Polsce, miała swoje spotkania, Zawodowy, zawodowe zakłady, które zajmowały się alkoholikami, wprowadziły różne programy leczenia alkoholików, oparte właśnie o 12 kroków Wspólnoty Ananiowych Alkoholików. Takie na początku trzy były duże zakłady leczenia uzależnień, które to wprowadziły, potem do tego właściwie doszły po, po kolei następne. W tej chwili jest bardzo to rozpowszechnione w Polsce. Jest wiele instytucji, wiele y, zakładów, które się alkoholikami zajmują, są leczenia i takie dochodzące dzienne i są takie powiedzmy parotygodniowe, gdzieś tam zamknięte, y, które spełniają jedną podstawową rzecz, że one dają cały zakres wiedzy o chorobie alkoholowej i co zrobić, żeby można zacząć żyć na trzeźwo. Tylko to leczenie, powiedzmy, nawet jak trwa tam 6 tygodni w takim zakładzie, to człowiek wychodzi po tych sześciu tygodniach i wraca do swojego życia. A bardzo często wraca do życia, że gdzieś w dzielnicy takie mieszka, że tak. naokoło wszyscy znajomi są takie dzielnice w, tych, w takich dużych miastach, w starszych dzielnicach, że właściwie wszyscy jego tam znajomi gdzieś po bramach stają, piją, tak. czekają, o ten wrócił, nie, to już go płają. Bardzo ciężko jest potem wrócić do, do życia i stosować to, czego się dowiedzieli na leczeniu. I właśnie tą jakby lukę wypełniła wspólnota anonimowych Alkoholików, która pozwoliła poprzez chodzenie na mityngi raz na tydzień dla potrzebujących może nawet codziennie. W Poznaniu jest taka sytuacja, że w Poznaniu w okolicach jest 60 grup AA. Związku z, one są, odbywają się w każdy dzień tygodnia i w sobotę i w niedzielę, a czasami w niektóre dni nawet do południa. One są, więc wybór jest bardzo duży i nie może nikt powiedzieć, że jak ma jakąś pracę zawodową, żeby to nie pasuje mu to. Tak. Dlatego, że właściwie o każdej godzinie nocy nie, ale dnia jest gdzieś grupa, na którą można dojechać i można powiedzmy kontynuować to, co się działo gdzieś tam na terapii, to kontynuować to we wspólnocie anonimowych alkoholików, dlatego, że generalnie jest tak, że żeby zachować trzeźwość do końca życia, to powinno się każdego dnia troszeczkę, malutko, 5 minut, 10, poświęcić na swoje własne trzeźwienie i niekoniecznie to jest y, związane z tym, że trzeba iść na jakiś meeting a, a może tego dnia kawałek jakiejś literatury można przeczytać, można się spotkać z ludźmi ze swojego środowiska, co bardzo jest w Polsce rozpowszechnione, jest wiele klubów abstynenta, które skupiają ludzi i rodziny osób uzależnionych i, i, i tam na przykład można spokojnie przyjść, prawda? bo do normalnego klubu do miasta nie pójdę, bo tam drinki, piwo i, tam dalej, i tak dalej, ale w takich klubach można przyjść na kawę, na ciastko porozmawiać z, z ludźmi jakby, którzy no to są, to jest jak, jakby teraz nowe, nowe środowisko powstało, że po prostu tu się dobrze czuję, mogę iść, bo wiem, że tam jest bezpiecznie, nie ma takich zagrożeń dlatego, że wielu alkoholików ma, trzeźwiejących już, ma problem z tym, że nie potrafię jakby znaleźć sobie nowych znajomych, bo do tej pory były wesela, były imieniny w Polsce to tak było przyjęte, prawda, że wszędzie tak. niby się pije, no takie były mowy a teraz po prostu, żeby być trzeźwym, to trzeba sobie znaleźć środowisko trzeźwe, bo no, innego wyjścia nie ma. Chociaż ja jestem takim przykładem trochę nietypowym, bo ja pracowałem w przemyśle związanym z alkoholem i pracy nie zmieniłem i specjalnie jakby alkohol nie przeszkadza mi w tym, z tym, że to powiem taką fajną definicję właśnie którą w jednej ze swoich książek pisał Wiktor Osiatyński on nie pisał tego jako definicji tylko jako tam zdanie po swoich przemyśleniach ono mnie i wielu moim znajomym uratowało właściwie życie brzmi to tak, że dla alkoholika problemem nie jest alkohol tylko nieumiejętność radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi ze stresem w dłuższym okresie czasu na trzeźwo wobec powyższego alkoholik nie zadaje sobie pytania, dlaczego pije. On nie pije dlatego, że ma brzydką żonę, że ona źle gotuje, że ma nie taką robotę, że szef w pracy jest złośliwy itd., itd. Alkoholik pije tylko i wyłącznie z jednego powodu, że jest alkoholikiem. Natomiast jeżeli spróbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, po co pije, to wtedy taki wielki siedmiomilowy krok robi w kierunku trzeźwości. Tylko warunek jest jeden że na pytanie, po co pije, nie będzie odpowiadał swojej żonie, swoim dzieciom, szefowi w pracy, kumplem, od kieliszka. Bo na pewno wtedy będzie kłamał, mataczył i oszukiwał, bo tak działa choroba alkoholowa. Natomiast jak przed samym sobą spróbuje na to pytanie odpowiedzieć, to wtedy ma tą wielką szansę. I to jest związane jeszcze z jedną sprawą, że e, bardzo wielu ludzi uzależnionych znam nie tylko z Poznania, ale i z Polski, Muszę powiedzieć, że nie znam takiego, który by przyszedł do wspólnoty, dlatego że kazał, kazała mu żona, bo już walizki mu wystawiła przed drzwi, albo kazał mu się w pracy, bo powiedział, że go wyrzuci z roboty. To jeżeli taki człowiek przyszedł z takiego powodu, to y, tych wszystkich, których znam, to żadnemu się nie udało zacząć żyć na trzeźwo. Po prostu na trzeźwo trzeba zacząć żyć dla, dla siebie samego. I wtedy jest szansa, że, że się uda jak się wszystko będzie robiło, tak jak należy. Jak, jak u nas się mówi branży, jak ktoś stosuje program 12 kroków 24 godziny na dobę. To znaczy tak, że nie ma jakiegoś kawałka, że tu jestem alkoholikiem, a owcem, a obok tu już tam coś normalnego będę robił, to tak to się nie udaje. To 24 godziny na dobę, jak się stosuje program, to wtedy jest szansa. I jak już mówię o programie, to powiem taką rzecz. Program 12 kroków nie jest ani programem religijnym, jest troszeczkę programem duchowym, a generalnie jest programem, który pozwala zacząć alkoholikowi żyć zupełnie inaczej, niż to miało miejsce dotychczas. I to jest największa zaleta tego programu, że stosując ten program, po pewnym czasie, muszę powiedzieć, że raczej dłuższym niż krótszym, alkohol do życia przestaje być potrzebny. To znaczy przestaje być potrzebny do rozwiązywania wszystkich, nawet najbardziej trudnych problemów osobistych, rodzinnych czy związanych z pracą zawodową. To co do tej pory alkohol zastępował, pomagał, niby pomagał coś tam zrobić, on po prostu przestaje być potrzebny, bo człowiek żyjąc tym programem potrafi sobie bez środków zmieniających świadomość, bez alkoholu poradzić nawet z najgorszymi Sprawami. Tak to działa. Ale to ja tak zastanawiam się, bo, bo, bo to jest rzeczywiście, je, je, je, jeśli rozmawiamy o tym, człowiekowi się uda, to jest niesamowita sprawa, ale e, i to łatwo o tym mówić, ale próbuję sobie wyobrazić, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, e, kiedy człowiek sięga dna. Wydaje mu się, że już wydawało, wydawać by się mogło, że już jest mu wszystko jedno, że on tak naprawdę będąc na tym dnie, przyznając się przed samym sobą, że jest alkoholikiem, to on tak naprawdę no, już sięgnął daje mu nic nie, już się jego życie nie zmieni. I to jest niesamowite, że ludzie mimo to, że już są na samym dnie, to jeszcze próbują, jeszcze próbują coś ze swoim życiem zrobić, jeszcze próbują wyjść z tej choroby alkoholowej i co, naj, i co najciekawsze wielu, wielu to się udaje. To jest taka sprawa, która bardzo często wychodzi na mityngach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, ale właśnie po to te mityngi kiedyś wymyślono, że tam ludzie dzielą się swoim, swoją siłą, doświadczeniem i nadzieją. I teraz człowiek, który na, do, do wspólnoty przychodzi bardzo wielu ludzi z różnych środowisk. Przychodzą też tacy, którzy już stracili rodziny, stracili mieszkania swoje, gdzieś tam śpią w różnych ośrodkach pomocy albo na ulicy. I oni przychodząc na mitingi słyszą od wielu ludzi, którzy nie przeważnie, może nie przeważnie, ale byli w gorszej sytuacji od nich, że sobie jednak poradzili. Ja powiem o takim przypadku. Taki mój kolega był, pracował w... na no międzynarodowych targach poznańskich miał nawet takie eksponowane stanowisko. Jego alkoholizm spowodował to że został bez rodziny bez domu bez samochodu bez niczego po prostu już był na ulicy i nie wiedział co z sobą zrobić. Poszedł do takiego ośrodka w Poznaniu to się nazywa barka to jest taki ośrodek dla ludzi bezdomnych warunkiem tam jest tylko bycie w tym ośrodku że nie wolno być pod wpływem alkoholu i on w tej barce zaczął trzeźwieć, zaczął chodzić na, na mityngi wspólnoty anonimowych alkoholików. Powoli jego droga jakby, no jakby się prosto, prostowała. on Człowiek znał parę języków, potrafił t, różne rzeczy inne jeszcze robić. W tej barce znalazł tam zrozumienie, że, że dawano mu tam różne takie właśnie roboty, które są jakby, jakby były zbliżone do jego wykształcenia, do jego możliwości, on po paru latach dostał od miasta mieszkanie, koledzy ze wspólnoty mu pomogli je umeblować, przynieśli mu telewizor, to, tamto, różne rzeczy. On zaczął odzyskiwać normalnie takie pełne człowieczeństwo i był już na zupełnym dnie. On po latach jak poszedł na, na meeting wspólnoty anonimowych alkoholików do tego ośrodka, gdzie mieszkał jako ten bezdomny, mityngi z reguły trwają dwie godziny, tak się to w Polsce ustaliło, zresztą w Ameryce jest podobnie, to mityng trwał sześć czy siedem godzin, bo po prostu ci ludzie nie chcieli go wypuścić stamtąd, bo oni myśleli, że jak trafili do takiego domu dla bezdomnych, to jest, to jest koniec ich życia. I się nagle okazuje, że przychodzi człowiek i opowiada im o tym, że dla niego to był początek. Bo on zaczął wszystko, co, mia znaczy, co miał. No, zaczął budować nowe życie, bo y, y, zacząć żyć na trzeźwo to nie znaczy, że wrócić do starego życia trzeźwego. Nie. To y, trzeźwienie we wspólnocie anonimowych alkoholików oznacza nowy, jakby, format życia zupełnie. I on to powoli realizował. Y, nawet y, jego takim marzeniem wielkim było. Był parę, parę lat spędził we Francji u, u różnych tam ludzi i, i, i prywatnie na różnych tam pracach i potem jako już trzeźwiający alkoholik też pojechał do znajomego, do tej Francji, mimo tego, że coraz gorzej było z jego zdrowiem, on już w tej chwili nie żyje, zmarł, ale zmarł jako trzeźwy człowiek i jak można powiedzieć w takim pełnym człowieczeństwie, że na jego pogrzebie było bardzo wielu ludzi właśnie z tego, Domu Pomocy Społecznej, z tego domu dla bezdomnych, gdzie on tam mieszkał kiedyś, po prostu dla nich to był Ktoś, kto udowodnił im, że ich życie jeszcze ma sens. I to, to była wielka sprawa. Taka. To są piękne historie, ale, ale chciałem spytać też o ludzi, którzy tak naprawdę nie sięgnęli tego dna, którzy nie odpowiedzieli przed samym sobą tak jestem alkoholikiem, tylko właśnie o tych ludzi, którzy, których rodziny chcą, żeby oni przestali nadużywać alkoholu. Człowiek oczywiście mówi swojej matce, swojej dziewczynie, swojej żonie, słuchaj, ja nie jestem alkoholikiem, ale żona i cała reszta wie, że on jest. I co z takimi ludźmi? No Ja rozumiem, że nikogo na siłę anonimowej alkoholicy na swoje spotkania zapraszać, nie będą, nie, nie, nie będą ich przyprowadzać, ale jak tacy ludzie, gdzie tacy ludzie mogą znaleźć pomoc? Tu akuratnie poruszył pan bardzo ważną sprawę. Dlaczego ważną? Ponieważ na jednego pijącego alkoholika przypada sześć osób, które nierozerwalnie z jego piciem są związane hmm. i żyjąc w dłuższym okresie czasu z takim człowiekiem w bliskim kontakcie, czyli wiadomo, że to wtedy dotyczy głównie partnerek, żon, dzieci, alkoholików, te osoby wchodzą powoli w współuzależnienie. Tak to się w Polsce przynajmniej nazywa współcześnie. I współuzależnienie... Oznacza według słów takiego fajnego szwajcarskiego lekarza, który się 30-prawie parę lat zajmował rodzinami osób uzależnionych, on mówi, że rodziny alkoholika współuzależnione ponoszą wszystkie konsekwencje picia alkoholika jakby to zdanie tak rozebrać powoli, po każdym słowie, to właściwie konsekwencje swojego picia powinien ponosić kto? No, powinien ponosić alkoholik, który pije, prawda? Każdy człowiek za siebie odpowiada. Natomiast rodziny alkoholików, one ponoszą konsekwencje picia alkoholika. Wygląda to w ten sposób, że jest poniedziałek, facet w wielkim kacu nie idzie do pracy, bo po prostu nie ma siły wstać z łóżka, to ona co robi? Żona bierze telefon, dzwoni do pracy i kłami kierownikowi, że mąż jest chory, bo coś tam mu się stało i ze dwa dni potrzebuje, żeby tam trochę dojść do siebie, że ale wszystko jest w porządku, że przyjdzie do pracy i tak dalej. I od takich faktów poprzez jeszcze wiele innych, to, że żona alkoholika to klasycznie co robi, jak mąż piany wraca, to, to go kładzie do łóżka, sprząta po nim jak nam brudzi, no tysiące innych rzeczy, które robi, to mówiąc tak szczerze, stwarza komfort dalszego picia dla, dla swojego, swojego w cudzysłowie alkoholika stwarza mu komfort picia i wiele, wiele kobiet z, z tych rodzin właśnie, gdzie, gdzie jest uzależnienie niestety tak robi robi to z miłością, myśli, że pomoże temu człowiekowi a y, pomóc alkoholikowi to znaczy spowodować to w domu żeby on zaczął ponosić konsekwencje swojego picia on, nie rodzina i to jest bardzo trudno zrobić. W tej chwili w Polsce wiele, wiele przychodni zawodowych, które leczą uzależnienia, mają też terapię dla rodzin osób uzależnionych. Jest już o tym coraz bardziej głośno. Wiele osób takich bardziej świadomych, które potrafią coś tam w internecie znaleźć albo gdzieś zadzwonić, dowiedzieć się, to wiele tych rodzin korzysta już z takich terapii, gdzie właśnie. Te terapie pozwalają tej osobie zobaczyć, jak właściwie jest z chorobą alkoholową, czyli przynoszą im wiedzę, bo bez tego w ogóle nie ma mowy, żeby swojemu alkoholikowi pomóc. Podstawa to jest wiedza o chorobie alkoholowej. Dlaczego tak się z człowiekiem dzieje, dlaczego on robi to, dlaczego on robi tamto i co zrobić, żeby on robił inaczej. I tego wszystkiego się na tych terapiach właśnie dowiadują, a, a potem jeszcze mają wsparcie, jest taka pa, piękna wspólnota, Alanon ona się nazywa, to jest wspólnota rodzin osób uzależnionych, która jest stworzona właśnie dla żon, dla partnerek alkoholików, żeby potrafiły zacząć żyć kawałkiem swojego życia, a nie tylko patrzeć na tą butelkę, którą alkoholik trzyma, bo rodziny po wielu latach bycia z alkoholikiem to tak się zachowują, że właściwie dla nich wśród osób współuzależnionych bardzo często mówi się o tak zwanej chorobie okiennej. To tak wygląda, że tak jak w Polsce do 15, powiedzmy, się pracuje, standardowo to żona parę minut po 15 przy oknie i obserwuje już, czy, czy mąż jedzie tym samochodem, czy nie jedzie, bo już powinien przyjechać. Są takie przypadki, że na przykład po, po tym, jak on podjeżdża pod dom, już, już wiedzą, czy wypił, czy nie wypił, jak przekręcił klucz w zamku do drzwi to one, one po prostu tym żyją. Pół dnia już czekają na to, czy on wróci z pracy Trześć czy piany. A jak piany, to jak bardzo, troszeczkę, czy może jeszcze, jeszcze więcej. Yy, I to tak powiedzmy przez lata się rozwija, że te osoby potem już nie myślą o sobie. To znaczy taka kobieta już nie myśli, żeby iść z koleżanką do teatru, pójść do kina, czy zrobić coś dla swojego rozwoju osobistego, bo ona jest tylko zapatrzona w tą drugą stronę i wymyśla różne cuda, żeby on przestał pić, wylewam alkohol do zlewu, no kombinuję tam, a to nic, to, to nie ma w ogóle rezultatu, to, to działa wręcz przeciwnie, bo jeżeli nie ma pod ręką alkoholu, to pójdzie gdzieś w nocy i się napije, bo to tak, tak to działa po prostu. I tak jak już powiedziałem, coraz więcej w Polsce jest tej świadomości dla rodzin. Oczywiście też jeszcze nie można generalizować, w dużych miastach jest o wiele lepiej, bo jest ten system rozwinięty w małych miasteczkach, na wioskach no jest jeszcze sytuacja trudna w Polsce nie wszyscy mają internet w niektórych miejscowościach jest poniżej 30% ludzi ma internet więc w ten sposób, żeby pomagać ludziom też właściwie to jest bardzo, bardzo problematyczne ale generalnie ten problem jest w Polsce zauważalny i to od lat, to nie jest nowa rzecz wcale i coraz więcej w tym kierunku się robi bo co to oznacza? że osoba, która żyje z alkoholikiem, jak skończy taką terapię, troszeczkę tej wiedzy zdobędzie, ona wie już, jak w domu robić, żeby doprowadzić do sytuacji, że alkoholik zacznie ponosić konsekwencje swojego picia. Generalnie wszyscy terapeuci mówią tak, żeby spowodować to, żeby osiągnął swoje dno. Dla każdego alkoholika to co, zupełnie co innego oznacza. Dla jednego to może oznaczać to, że żona mu powie, że wiesz, że chyba się rozwiedziamy, bo taka jest sytuacja, a dla drugiego będzie to zupełnie jakiś inny fakt, że, że gdzieś tam się, się obudzi e, gdzieś na trawniku przed domem, a, a żona go nie, przy, nie przyprowadziła wieczorem, jak zobaczyła, że tam leży, tylko obudzi się gdzieś w nocy czy nad ranem. Dla, dla, dla niego to będzie jedno, a dla każdego, dla każdego to jest zupełnie co innego, ale generalnie dla każdego alkoholika jakiś taki jeden fakt z jego tego pijanego życia jest ważny i decyduje o tym, że zacznie się poważnie zastanawiać nad tym, co dalej z sobą zrobić. Ale, ale mówił pan o tym że żona partnerka alkoholika jest bierze udział w spotkaniach wspólnoty Al-Anon. Tam jest wiedza przekazywana na, na temat właśnie w jaki sposób sprawić żeby ten alkoholik sięgnął dna żeby odpowiedział sobie na pytanie że no już to jest ten moment. Ale czy to jest taka wiedza uniwersalna, że rzeczywiście można ją za, zastosować w każdym przypadku? Czy to po prostu, no bo z jednej strony mogłoby się tak wydawać, no a z drugiej strony no, każdy człowiek jest inny i tak jak Pan przed chwilą wspomniał, dla jednego to jest to, dla kogoś innego to jest inna rzecz. Jedną rzecz chciałbym, żeby tutaj rozdzielić. Wiedzę o chorobie alkoholowej to głównie przekazuje dla rodzin, osób uzależnionych terapia. Terapia to nie jest Alano. Terapia odbywa się w zakładach leczenia uzależnień i współuzależnień i tam od zawodowego terapeuty żony, partnerki alkoholików tą wiedzę zdobywają. Rozumiem. Natomiast w Alanonie, na, na spotkaniach Alanonu nie rozmawia się o alkoholikach. Alanon jest stworzony na to, żeby osobom, które przychodzą do tej wspólnoty przywrócić realny kontakt ze światem zewnętrznym i tylko to dzieje się w Alanonie. Alanon jest stworzony też w Ameryce, przecież parę lat powstał po powstaniu wspólnoty anonimowych alkoholików i swój program to jest, ma taki 12 stopni Alanonu. To jest program bliźniaczo podobny do AA. Tylko oczywiście jest tak zredagowany, żeby był przyswajalny przez rodziny osób uzależnionych. I to, co się dzieje w Alanonie, już tak stricto z wiedzą ma mniej wspólnego, natomiast wiele rzeczy z życia, jakby codziennego, ale w odniesieniu tylko do rodzin, jest na tych spotkaniach omawiane. To znaczy, generalnie tam kobiety, i nie tylko, bo już zaczyna w Polsce wielu mężczyzn też chodzić na Alanon ci, którzy mają swoje partnerki albo żony albo córki, albo matki alkoholiczki, to oni też przychodzą na takie spotkania i w Alanonie głównie się dba o to, mówi się o sobie, co to znaczy nie mówi się o innych ludziach, czy o alkoholikach, o swoich mężach, czy o tam o kimś innym, mówi się o sobie, czyli to jest właściwie taka znowu samopowocowa grupa, która powoduje to, że ten realny kontakt ze światem zewnętrznym ta osoba może uzyskać. Natomiast to, co ma przynieść im wiedzę, to się dzieje na terapiach i muszę powiedzieć, że Ponieważ alkoholizm jest chorobą, jest sklasyfikowany w Polsce przynajmniej jako choroba, on ma pewien zestaw takich zachowań, cech, różnych rzeczy, który jest właściwie u każdego alkoholika rozpoznawalny. Wobec powyższego to, co przekazują zawodowi terapeuci, tym rodzinom jest też bardzo uniwersalne i może, może być dobre dla każdego przypadku. Nie ma to znaczenia zupełnie, czy jest to profesor uniwersytetu, czy osoba wojskowa, czy lekarz. Alkoholizm u każdego człowieka działa tak samo. Natomiast wynik tego, wynik posiadania tej wiedzy i stosowania na co dzień jakby tego, co się te kobiety a czy partnerki na terapiach nauczą, to jest zupełnie inna historia związana teraz z tym, co Pan mówił, że każdy człowiek jest indywidualny i dla każdego człowieka to inaczej działa. I oczywiście nie jest tak, że Rodzina doprowadzi do tego, że osoba uzależniona pójdzie na, na leczenie gdziekolwiek, że po tym leczeniu przyjdzie do wspólnoty AA i już jest dobrze i będzie dobrze do końca życia. To jest oczywiście idealny przypadek, ale tak w rzeczywistości nie jest. Jest niestety też trochę przypadków takich, że ludzie chodzą na wielokrotnie na terapię, że przychodzą do wspólnoty, zapijają, wracają z powrotem, ale generalnie jest... E, Polsce w ten sposób, że jeżeli ktoś raz już przyszedł do wspólnoty, to jakby ten komfort picia ma zepsuty do końca życia. Bo on nawet jak już wypije, to on wie, że tam jest grupa ludzi, którzy nie piją, którzy wiedzą, jak to zrobić. Dla nich trudnością może być tylko to, że nie mogą pogodzić się na przykład z kawałkiem życia, które stracili poprzez picie, bo to jest jedna z najgorszych rzeczy u alkoholików, że idąc na terapię, przychodząc na spotkania, a potem ta przeszłość decyduje o tym, że nie mogą zrobić kroku do przodu, a przeszłość to jest tak, że mogli na przykład zrobić o wiele więcej w pracy zawodowej, mogli coś tam porobili złego z rodziną i to im przeszkadza, to co się złego stało historycznie już właściwie rzecz biorąc, przeszkadza im zrobić krok w kierunku trzeźwego życia i, i dla wielu ludzi jest to bariera nie do przekroczenia i z tego powodu oni tak są na rozdrożu, trochę piją, trochę wracają do tego, a a jeszcze gorsze są przypadki, że zdarza się, że ktoś nie pije 15 lat, 20, takie przypadki, bardzo dużo znam takich przypadków i ludzie ci stwierdzają, że już tyle lat nie piją, to mitingi są niepotrzebne, że oni już nie potrzebują dla tej trzeźwości swoje nic robić i zdarza się, że tacy ludzie zapijają po tylu latach i tutaj już jest tragedia, bo jest, przez fachowców jest to stwierdzone, że człowiek, który po tylu latach sięgnie po pierwszy kieliszek, to jego uzależnienie postępuje 700 razy szybciej, niż to miało miejsce, jak zostawał alkoholikiem. A 700 razy szybciej to oznacza de facto to, że jak zacznie pić, to w ciągu dwóch, trzech tygodni jest w takim stanie, jak był po 20 latach tam kiedyś picia. I tak to mniej więcej działa. Tak? U wielu z tych ludzi jak już sięgnie po ten pierwszy kieliszek, to bardzo szybko właściwie degradacja następuje, że wielu z nich już trafiło, jak to u nas mówią, na wieczny meeting, czyli już umierają, na alkoholizm. A to się oczywiście różnie dzieje, że, że na marskość wątroby, że na to, że na tamto, ale bardzo szybko już to idzie. Wspomnieliśmy troszeczkę wcześniej właśnie o rodzinach, o znajomych, o, o, o bliższej, dalszej rodzinie i o tym, jak oni powinni, powiedzmy w cudzysłowie, postępować z alkoholikiem. Mówił też pan o tym, że no czasami ludziom jest trudno z danego środowiska się, z środowiska się wyrwać, wychodzą, jak, w jakiś sposób sobie radzą z alkoholizmem, ale później wracają do tych swoich starych kolegów, którzy tam gdzieś w bramach piją jakieś wino czy coś, ale jak, jeśli ci koledzy okazują się rzeczywiście normalni i którzy by chcieli w jakiś sposób pomóc alkoholikowi, który nie pije, w jaki sposób się powinni zachowywać w stosunku do takiego alkoholika? Czy po prostu nie zapraszać go na imieniny, czy robić imieniny bezalkoholowe, czy jak, jak, jak tacy dbający znajomi powinni zachowywać się? To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że jest wiele takich indywidualnych różnych przypadków, ale generalnie ludzie, którzy są bardziej świadomi tego, co niesie ze sobą choroba alkoholowa, to powinni tak postępować, jak pan powiedział. Czyli jeżeli robią imieniny takie, gdzie jest alkohol, bo alkohol jest dla ludzi i ci, którzy mogą wypić, to ja nie widzę powodu, dla którego miałoby im się odmawiać. Natomiast alkoholik jest taką osobą, która nie może przyjść na imprezę i on wypije jeden kieliszek, bo może mu się to zdarzyć raz czy dwa w życiu, ale generalnie to będzie pił, jak to się mówi, prawie do upadłego. Więc nie zapraszanie takich osób jest jakimś rozwiązaniem albo generalnie mówienie im tego w oczy, dlatego że nie powinno się przed alkoholikiem ukrywać tego, bo to dalej wpływa na jego podświadomość, że on myśli sobie, że jego życie toczy się normalnie, że wszystko jest okej. Okay. I mówienie coraz częściej przez wielu ludzi o tym, że wcale nie jest ok, że coś tam w tym życiu jest problemem, może spowodować to, że, że no zaczną w jakimś okresie myśleć o tym, co, co tam się z nimi dzieje. Ale generalnie muszę powiedzieć, że wpływ na to, czy osoba uzależniona hmm, gdzieś pójdzie i poprosi o pomoc, zależy to od rodziny. Niestety, od znajomych bardzo mało. Dlatego, że to musi być osoba, które, czy osoby, które bardzo emocjonalnie są związane z alkoholikiem. I muszę powiedzieć, że taki niedawno w Polsce wydano taką fantastyczną książkę, która jest jakby pokazaniem pewnego rodzaju terapii, interwencji w rodzinie alkoholowej. Jest to książka napisana przez rodzeństwo, czy nie wiem, czy chyba no, syna i matkę, Debra i Jack Jay zdaje się. W Polsce to ma tytuł Miłość przede wszystkim. I to jest książka, taka pigułka dla rodzin osób uzależnionych, bo ona pokazuje, co zrobić, co można zrobić, żeby pomóc swojemu alkoholikowi. Tytuł tej książki jest trochę taki zwodniczy, Miłość przede wszystkim, ponieważ jest najważniejszą rzeczą to, że Rodzina podejdzie do alkoholika z miłością, z szacunkiem, bo jeżeli będzie to z arogancją, ze złością, to to się nie uda. To od razu na wstępie wszyscy fachowcy pezą, że to się nie uda. Jeżeli natomiast żona kocha męża naprawdę i chce mu pomóc, bo zrozumie, że on nie jest, tak jak już mówiłem na początku, nie jest świnią, chamem i takim innym jeszcze, tylko jest chorym człowiekiem, i ona go kocha i chce mu pomóc to ta książka jest bardzo pomocna jest to metoda interwencji w rodzinie alkoholowej w Stanach jest to troszeczkę parę lat wcześniej już rozwinięte w tej chwili w Polsce w wielu, wielu przychodniach już jest to też stosowane, to nie robi zawodowy terapeuta, to robi z pomocą terapeuty sama rodzina, tak to mniej więcej wygląda to jest nowa rzecz, która jakby wchodzi, ona jest bardzo pomocna fachowcy twierdzą, że gdzieś tam 85% ma swoje skuteczności, bo oczywiście środka czy pigułki na alkoholic nie ma. Chciałem w tym miejscu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo jest bardzo wiele takich zawodów, w których niestety ludzie są też alkoholikami. Myślę tutaj o prawnikach, o lekarzach, o wojskowych, o policjantach niestety wykonywanie tych zawodów wiąże się z pewnymi negatywnymi rzeczami, które od, potem jakby odzwierciedlają to, co ci ludzie myślą o sobie samych. Na przykład lekarz, ratując życie wielu ludziom na stole operacyjnym, a wielu chirurgów też jest alkoholikami, myśli, że on jest prawie Bogiem i w związku z powyższym, jeżeli coś z jego piciem jest nie tak, to on mówi, że jeżeli tylu ludziom pomaga, to on sobie też potrafi pomóc i to jest niesamowicie fatalny błąd w rozumowaniu, bo alkoholik sam sobie nie poradzi. Tak generalnie jest i, i, i nie będzie inaczej. I ludzie ci, mając tą świadomość swojej wielkiej władzy nad innymi ludźmi, to mówię dalej o policjantach, lekarzach, prawnikach, do nich nie może to dotrzeć. Proste takie, proste trzy wyrazy, czy zdania, że alkoholizm jest to choroba, i jak każda choroba może być wyleczona, tylko o tą pomoc trzeba gdzieś poprosić, że samemu się nie, tego nie zrobi, nie da rady po prostu. I dlaczego o tym mówię? Bo znam w środowisku prawników takich, którzy mają problem z alkoholem i na przykład jest taka tabletka, Esperal, w Polsce to się nazywa. Ludzie się zaszywają i myślą, że to im pomoże. Kiedyś to to taka, że to przywali, ale to jest tylko taki straszak dla organizmu, że jak się wypije, to można pewnych tam negatywnych do, doznawać sensacji, łącznie nawet z zejściem czasami śmiertelnym. Natomiast ta pigułka nie leczy alkoholizmu, absolutnie. I ludzie ci się zaszywają po 12 razy i myślą, że że jakoś sobie tym poradzą, bo cały czas kręcą się wokół tego prostego takiego schematu, że oni sami są bogami, prawie to oni sobie poradzą i to jest podstawowy błąd, który właśnie przekreśla ich szansę na to, żeby, żeby żyć na trzeźwo. O, tak powiem. Panie Sławku, no może bym zaryzykował takie stwierdzenie, że teraz ludziom poszukującym pomocy, czy to są rodziny alkoholików, czy sami alkoholicy, to jest troszeczkę łatwiej, dlatego że jest internet, o wiele łatwiej jest znaleźć pomoc. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną. Oczywiście, ale to dotyczy ludzi, którzy internet mają, bo jak powiedziałem w Polsce jest to gorsze trochę rozwiązanie, bo nie wszyscy mają jeszcze niestety. Natomiast jest już wiedza i o chorobie alkoholowej i o innych rzeczach dosyć szeroko propagowana. Jest wiele, w codziennej gazecie można znaleźć na przykład w Poznaniu i w każdym innym dużym mieście w Polsce telefon do telefon zaufania do wspólnoty anonimowych alkoholików, gdzie każdy może zadzwonić. Oczywiście tam na dyżurze siedzą ludzie ze wspólnoty AA i oni nie leczą przez telefon, ale oni mogą powiedzieć, że jak z sobą sobie poradzili i mogą jednocześnie poinformować o tym, gdzie można znaleźć pomoc, w zależności od tego, kto dzwoni, bo dzwonią i ludzie uzależnieni, ale dzwoni też bardzo dużo rodzin, osób uzależnionych szukających pomocy. I to też y, wtedy daje rezultaty, y, ponieważ y, dla rodzin jest, y, o tym nie wspomniałem, ale to jest bardzo ważna sytuacja, jest pewna wielka bariera wstydu. Tak, tak samo dla alkoholika, jak i dla rodzin osób uzależnionych, że jak w domu sobie siedzi i tak myśli, że ja swojemu mężowi może pomogę, może znajdę im jakąś poradnię czy coś, ale jak ona pójdzie do miasta i stanie przed taką poradnią, a tam jest tablica, że tam jest zakład leczenia uzależnień, czy ośrodek, czy poradnia leczenia uzależnień, to to uzależnień i, i, i tego leczenia, to powoduje to, że bardzo wielu ludzi przechodzi pięć razy koło tej poradni i tam nie wejdzie, bo po prostu e, myślenie, w takiej osobie jest Boże, przecież tu może się jakiś znajomy mój zjawić, on no. zobaczy, że ja tu wchodzę, to jest po mnie, a to jest myślenie, no, ale to tak w tej chorobie, bo współzależnienie jest też chorobą. W tej chorobie tak to niestety jest i ta pokonanie tej bariery wstydu, to ja oceniam, że to jest 50%. To jest połowa sukcesu, a y, ta bariera wstydu oczywiście bierze się z irracjonalnych pobudek, dlatego, że y, w środowisku nawet waszym gdzieś w Ameryce, czy sąsiedzi nie widzą, że ktoś pije, no wszyscy wiedzą. Tak. Wszyscy wiedzą. I teraz ta żona tego alkoholika jak gdzieś idzie i myśli, że, że ona to tak doskonale ukrywa, że sprząta, że za tego męża różne rzeczy robi, żeby tylko nikt się nie dowiedział. No to jest iluzja, bo przecież i tak wszyscy wiedzą. Ona sama się, bo, Ale to jest właśnie jeden z elementów tej choroby, tego współzależnienia. Ale to decyduje o tym, że ta bariera wstydu jest i ona blokuje niestety wielu ludzi, którzy mogliby potem pomóc pomoc sięgnąć, a a tak nie ma. Dlatego mówiłem o tych telefonach na początku, bo zawsze troszeczkę lepiej jest za ten telefon chwycić, niż iść tam gdzieś do innych ludzi i, i, i zacząć z nimi rozmowę i, i trzeba się przedstawić, no kto ja jestem, nie? I tak, tak, to, właśnie, tak to właśnie wygląda. Ale y, mamy również inne rzeczy takie. Y, ja mówię nie jako y, zawodowiec w tej branży, mówię jako osoba, która dostała trzeźwość, bo za darmo we wspólnocie anonimowych alkoholików. Ja wiele rzeczy takich robię, żeby jakby to oddać innym ludziom, którzy, którzy jeszcze w tym uzależnieniu tam gdzieś głęboko tkwią. Robimy parę innych rzeczy takich. W Poznaniu na przykład takie parę lat robiliśmy dużą imprezę plenerową, która się odbywała w dużym parku takim. Nazywała się Święto Trzeźwości. Gdzie prezentowaliśmy ludzi, artystów na przykład, którzy wykonywali, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, nawet niektórych uznanych takich. I po prostu to przyciągało ludzi, którzy gdzieś tam mieli w rodzinie tego alkoholika albo samych alkoholików, no tak z ciekawości przyszli zobaczyć, co tam może być. A myśmy to tak zorganizowali, że jednocześnie były i była szeroka literatura na ten temat i były namioty, w których byli zawodowi terapeuci i się okazuje, że na, na takich właśnie imprezach bardzo dużo ludzi zrobiło ten pierwszy krok, bo jakoś nie było tej bariery wstydu, oni tak chodzili, kombinowali, tu się zapytali, tam trafili do tego terapeuty w końcu na rozmowę i okazało się, że potem w tych poradniach było bardzo dużo osób, które właśnie na tym święcie trzeźwości, na tej jednej imprezie yy, trafiły tam. Oczywiście jest to rozwiązanie dla dużych miast, bo w tych mniejszych miejscowościach jest to o wiele gorzej, prawie niewykonalne po prostu. Ale ja uważam, że nie ma właściwie blokady takiej, że ja mieszkam w małej miejscowości, to się wstydzę tam pójść, bo jak mówiłem o początkach, o pierwszych grupach w Poznaniu AA, to powiem to, bo to jest, to jest świetna, rewelacyjna rzecz. Wtedy chodzili sami ludzie z Poznania. A jeden człowiek był ze Śląska, y, i on co tydzień na grupę przyjeżdżał. Wtedy pociąg jechał 8 godzin albo dziewięć. Wow. I on tym pociągiem całą noc jechał. Był y, w, w dzień tam chodził ze, do, do tych znajomych, którzy już nie pili, którzy chodzili na grupę. Potem wieczorem była ta grupa i całą noc wracał pociągiem do siebie. I on przez pół roku w ten sposób dojeżdżał do Poznania, i dopiero po pół roku tam u siebie to było w Będzinie na Śląsku, założył dopiero grupę AA. Czyli nie jest odległość ważna, jest tylko motywacja istotna, że jeżeli ja chcę nie pić, to ja zrobię wszystko, żeby sobie pomóc. Ale ja muszę to zrobić, ja muszę zrobić pierwszy krok. I dlatego na przykład zachęcam nieraz tak ludzi różnych, mówiąc im o tym, człowieku z Będzina, który przejeżdżał całą noc, jechał pociągiem, żeby przyjechać na Miti, bo wiedział, że to jest jedyny jego ratunek. Że on nie ma alternatywy, bo on nie może iść do, potem le, powiedzmy nie do lekarza, bo byli różni szarlatani, chcieli akupunkturą, chcieli leczyć tam jakimś, nie wiem, hipnozą, a on wiedział, że nie ma takiej alternatywy, że jest. On wtedy miał tylko wspólnotę i ona mogła mu uratować życie i on w to wierzył. No i, i to się spełniło z trzeźwym człowiekiem. Na sam koniec może przypomnę adres internetowy wspólnoty z Platformy dla anonimowych, dla anonimowych Alkoholików Speaker w Poznaniu www.speakerpoznan.pl Link oczywiście też będzie na stronie polskie-detroit.com. Panie Sławku, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich ludzi w Ameryce, uzależnionych i nieuzależnionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. I didn't think it was possible for me to be an alcoholic. I was 24 with a good career. I thought I was too smart and that alcoholism only happened to middle-aged men and celebrities. I thought something else was making me sick, shaky and afraid to face people. Then I found AA and discovered it wasn't something else. It was alcohol. AA, help me find a new life. Alcoholics Anonymous. It works. Look us up. Check your phone book, newspaper or AA.org. Panie Robercie, no przede wszystkim bardzo dziękuję, że, że możemy porozmawiać na ten temat. Czym w ogóle jest, czym są anonimowi alkoholicy? W mojej. Uh, uh, uh, no. Wiele lat mam związany z Polski, pierwszy raz byłam tutaj, to był egzotyczne letne wakacje za kortinę żelazną i to był, trudno mi wierzyć, teraz 1958. Wow. I później byłem prowadzącym podobnie grupę studentów kiedy byłam studentem w seminarium i oczywiście zawsze co się dzieje w Polsce i postan koniec stałej solidarności i stan wojenny mhm. pytałem sobie jak pomagasz w Polsce a że rząd komunistyczny będzie musi pozwolić i czytałem, że um, największe e, e, źródło e, zysk dla rząd komunistyczny, e, drugi e, największy pierwszy był e, przedsiębiorstw ropy, drugi był e, podatki na alkohol. Mm -hmm. Czyli, aha, jeszcze jako pastor jestem księdzem episkopalnym w MSW, jako pastor poznałem ruch anonimowych alkoholików i to, to jest jak pomagać. Zbieram, zbierałem materiały, nagrałem, był jeden Polak w Bostonie, który ucieżył przez AA. I Zbierałem informacje. W styczniu 1985 rodziny były w Wiedniu podczas Bożego Narodzenia i leciłem przez Polskę. Odkryłem fakt, że już był ruch anonimowych alkoholików w Polsce. Um, zaczynało właśnie to Poznanie, dlatego to jest uh, powód, że uh, dzisiaj tam, tam mieszkam. I, uh, ale następnie pięć lat byłem dość aktywny, że, uh, żeby pomagać ten ruch. W tamtych czasach był około pierwszy zjazd. Uh, mieli tutaj w Poznaniu 1984 roku i uh, był około 30 grupy. I teraz um, wszędzie w Polsce są więcej niż 2000 grupy i dlatego wszędzie jest pomoc dla tych, których są pomocy. Panie Robercie, ale to chyba było naprawdę bardzo trudne w latach 80. dla Amerykanina, dla osoby za tej żelaznej kurtyny, żeby w jakikolwiek sposób móc, żeby w jakikolwiek sposób mógł pan pomagać, dlatego, że na pewno władza komunistyczna bardzo panu na ręce patrzyła, czy, czy nie robi pan czegoś nielegalnego w ich mniemaniu? Nie, to, to wszystko było legalne i rząd komunistyczny oczywiście nie jest, e, e, jeśli coś pomaga w sprawie alkoholizm. Chcieli pokazać, i, i dlatego nigdy nie miałem kłopot z tego. <grymne> I no czasem hipokryzję, czasem pomaga, że, że muszę wyglądać dobrze. Tak. I, i, um, I nikt nie jest przeciw pomocy alkoholików. Oczywiście na, na początek, no, ważny i interesujący jest Detroit grał rolę, mm -hmm. a 1956 to był oczywiście początek otwierania kurtyny żelazną i był profesor Wierzbicki tutaj w Poznaniu na, na początek profesor psychologii mm -hmm. i on skorzystał z nową wolność, że robisz podróż do Ameryki, był w Detroit i poznał Polak z Detroit, który ucierzył przez um, anonimowych alkoholików i wrócił, uh, profesor Wierzbicki, wrócił do Polski z, z, z tymi materiałami i uh, oczywiście w tamtych czasach, to jest uh, drugi, trzeci, drugi krok, AA uh, uh, a ma 12 kroki mhm. uh, sugerowane, nie zasady, uh, Drugi krok mówi o większej siły, trzeci krok mówi o Bóg, jak go pojmujemy. I oczywiście w latach, w tamtych latach nie wolno mówić o Panie Boże, ale um, tę filozofię um, zaczynał um, zrozumieć i, i terapełci zaczynali trochę skorzystać tutaj w Poznaniu i dlatego źródło polskich anonymowych alkoholików są wytrojce. Yy, właśnie, wspomniał Pan o dwunastu krokach, nie, jak, nie jako zasadach, tylko jako zaleceniach i jest właśnie, tak jak Pan powiedział, bardzo dużo odwołań do Boga, yy, czy spotkania anonimowych alkoholików, czy grupa anonimowych alkoholików mogą jakieś religijne wsparcie też swoim członkom dawać, czy po prostu każdy człowiek, bez względu na to, w jakiego Boga wierzy, może brać udział w takich spotkaniach i, i temu swojemu, do swojego Boga, ze swoim Bogiem rozmawiać i wypełniać te 12 kroków? Tak. No, to jest... Bardzo mówią, że jest ruch, nie jest to ruch religijny, chociaż ruch duchowy. Mm -hmm. I jak już powiedziałem, Bóg jak pojmujemy i oczywiście to może być Pan Bóg od Świętej Trójce jako rzymsko-katolik. Um, to może być konwencjonalne, ale też może być bardzo uh, inaczej, większa siła, uh, może być tylko uh, grupa albo coś. Ty. I uh, każdy decyduje dla uh, siebie. I Oczywiście wiele alkoholicy, no może szczególnie tutaj w Polsce, mieli kłopot z kościołem i, i dlatego ruch jest atrakcyjny, ale też no na, też na, na początku to było interesujący, bo są pewien duch e, Kościoła Rzymskokatolickiego, który chce kontrolować, jeśli jest pomoc dla alkoholików, oni powinien to, to zrobić. Ale a, to prawdę zaczynał, kiedy kilka księdzy, które mieli kłopot z, z alkoholem, um, uczestnił przez właśnie przez ruch e, anonimowych alkoholików. I zaczynał. I, i dlatego um, bardzo wiele z tych grup spotkają się w salach kościelnych. No właśnie, tutaj w Stanach Zjednoczonych, z tego co zauważyłem, większość, przynajmniej tutaj w Michigan, zebrań anonimowych alkoholików ma miejsce właśnie przy, przy kościołach, w salach przykościelnych. Jak to wygląda w Polsce? Czy, czy, czy to jest tak samo? A właśnie to, to samo, że, że są czasem w innym mieście, czy klinice albo coś i, i też są um, tych grupach, które spotkają się w, w salach a, kościelnych i, i a, w końcu Kościół, Kościół Rzymsko-Katolicki uczył uczy się, że a, nie nie mogę kontrolować grupy AA, a, a, ale a, że, że oni cieszą się i widzą, że, że jest bardzo zdrowy. Może, może dodać, że a, w Detroit a, są, wydaje mi się, kilka grupy a, które, a, anonimowych alkoholików. A, Um, uh, które uh, mówią po polsku. Uh, po, po, po, polski jest język. I tak. uh, jeden uh, piątek wieczor, ósma godzina Our Lady Queen of the Apostles to Ham jest, jest taka grupa. Tak, tutaj spotykają się anonimowi alkoholicy mówiący w języku polskim, tak jak Pan powiedział, w piątki o 8, ale także i w środy o 8. Tak. Dwa razy w tygodniu, ale właśnie chciałam o to spytać, bo czasami wygląda to tak, że alkoholicy potrzebują nawet codziennie brać udział w takich spotkaniach. I co wtedy, kiedy no, na przykład tylko są spotkania dwa razy w tygodniu? Czy mogą pójść do innego kościoła, tak. czy mogą też wziąć udział w spotkaniach innej grupy anonimowych alkoholików? Tak, tak. To, to jest... Każdy grupy jest otwarty. To jest coś fascynujące dla mnie, że, że zawsze człowiek może przyjść do każdej grupy i być witany. A nikt nie pyta, dlaczego jesteś tutaj. A, aha, są i um, no, ba, sugeruję na początek, bardzo często sugeruję 90, meetingi, 90 dni, że codziennie albo 7 razy w tygodniu być przy meetingach, ale norm, normalnie. Człowiek na początku jeszcze jest w bardzo niedobrym stanie, to jest ważne, ale normalnie w początku człowiek znajduje jedna grupa, która home group, takiej grupa domowej, nie wiem, że, że jest regularnie, każdy tydzień i czasem do, do, do innych grup. Mówi Pan właśnie o tym, że najlepiej kiedy, kiedy człowiek jest w złym stanie, to żeby właśnie spotykał się z innymi, rozmawiał o swoich problemach 7 dni w tygodniu, codziennie. Spotkałem się z opinią krytyków grup anonimowych alkoholików. Powiedzieli, że te terapie, te spotkania są najlepsze właśnie dla osób, które sięgnęły już dna, jeśli chodzi o alkoholizm i to rzeczywiście bardzo pomaga im wyjść z tej, z tej beznadziejnej wydawało się e, tak. sytuacji. Czy rzeczywiście grupy anonimowych alkoholików są dla tych, którzy naprawdę już bardzo, bardzo e, są zaawansowani, jeśli chodzi o alkoholizm, jeśli można tak oczywiście powiedzieć? No to, to, to jest dla to wszystkich, które e, alkohol widzą, że alkohol szkodzi życie i um, e, Rozumieją, że kiedy zaczynają pić alkoholu, um, nie, nie zawsze mogą przestać. Mm -hmm. um, i, I są bardzo różni. To, to jest, mówię, high bottom, low bottom, że, że high bottom, że człowiek aha, nie stracił. Uh, Pracę, małżeństwo, rodzinne i tak, dalej, ale widzę, że, że alkohol skończy i a, nie kontroluje sam, a, i a, nie stracą. Inni low bottom, e, e, na dno, już e, wszystko stracił, a, leży, leżał w rynstokie, i tak. Dalej. I aha, pomaga i to, i to. Mówił jak escalatory ruch, ruchające schody a, idą na dół, a, ale każdy, a, a, jeśli ktoś przekrocił granicę i, i, a, a, i stał się alkoholikiem, ale może wsząć, może. A, odskokać każdy porze i lepiej wcześniej niż później. Oczywiście wspomniał, ta, wspomniał pan o tym, że w 1984 roku w Poznaniu miał miejsce pierwszy zjazd wspólnoty anonimowych alkoholików w Polsce. Czy pan brał udział w tym, w tym zjeździe? Nie, nie, nie. To następny rok miałem pierwszy kontakt szukałem. Już, już był około tej 30 grupy. Zaczynał, no to też, też pięknie, był, jak powiedział profesor Wierzbicki z Detroit przynosił idea, i nasze kroki i tak, i był um, proces z terapeutami, które no, w tamtych czasach, e, e, jeśli był e, jednoze alkoholizmu, to, to nie ma pomocy, ale, ale trzeba trochę pomagać tej, tej biednej, które są w, w drodze do grobu. A, I e, był tak, był um, osiemdziesiąt, no, nawet siedemdziesiąt dziewiąty, był uh, Polak, uh, Niemiec, matkę było Polką, uh, który ucierzył się przez uh, AA i um, miał rak, wiedział, że nie, nie ma dużo życia i co zrobić i chciał przynosić um, ideę anonimowych alkoholików do, do Polski i uczył się, że był ta, ta grupa terapeutyczna w Poznaniu, przyszedł tutaj mm -hmm. a dużo rozmowy z ludzi, który był członkami tej grupy terapeutycznej i był przy meeting i powiedział, że pani terapeut nie powinien być. Że grupa AA powinna być niezależnie. Mm -hmm. I wszyscy, i alkoholicy, i, i terapeuty, były denerwowane, ale w końcu zgodzili się, że, że za sześć miesięcy zaczynają, że, że grupa jest bez terapeutu, a i jeden raz w tygodniu, w, w miesiącu, Aha, bo grupy AA są otwarte grupy i zamknięte grupy, a zamknięta grupa każdy powinien mieć myśleć o swojej własnym problem z alkoholem. No. I otwarta grupa, każdy, który interesuje się um, ludzi z rodziny i, i inni mogą być obecni i, i słuchać jak, jak to działa. I w Polsce czy mają te tradycję, większość grupy, że a, a, jeden raz w miesiącu a, jest otwarta grupa. Na początku, żeby pani terapeut mógł być e, obecny i widać, że aha, wszystko jest dobrze. Ale już się ludzi są. I ja mam nadzieję, że pan zadzwoni do pana Sławka. Jest tutaj w Poznaniu. Ja miał rękę, że zaczynał otwarty meeting z Że. że to jest szczególnie dla ludzi, które chcą wiedzieć, o co chodzi o ruch anonimowych alkoholików i jak to działa. I, i um, e, każdy wieczór um, e, są ci cztery speakerzy, i każdy, który interesuje się, interesuje się może przyjść. I, też nagrają i w internecie może słuchać I, i wiele ludzi nawet w Ameryce mogły słuchać meeting um, e, e przez internet. Tak, oczywiście. Będę rozmawiał z panem Sławkiem Sańkowskim a propos właśnie grupy poznańskiej, ale wspomniał pan o tym, że kiedyś Polacy troszeczkę inaczej organizowali te spotkania, byli terapeuci na każdym z tych spotkań. Jakie jeszcze różnice pan zauważył przyjeżdżając ze Stanów i oglądając te raczkujące spotkania anonimowych alkoholików w Polsce z tymi właśnie w Stanach? Jak, jak bardzo to wszystko się zmieniało? Um, no jak e, to jest, każda grupa jest e, niezależny i musi znaleźć swój własny um, e, drogę. Um, to, to jest um, i, e, w Polsce nie, głównie nie jest inaczej a, niż, i, niż jak to jest w Ameryce. Uh, jeden interesujący, uh, że um, uh, w Americe wiele grupy, skończy się um, mówiąc uh, the Lord's Prayer, the, um, ojciec nasz. Mm -hmm. um, w Polsce uh, to, to był za, za ziemsko katolickie i, i oni więcej skorzystają the serenity prayer, uh, modlitwa o pogodę ducha, że Uh, Proszę Pana Boga, że uh, te sprawy, które nie mogę zmienić, my mamy pogodę duchy, uh, te sprawy, uh, które możemy zmienić, uh, mieć odwagę i mieć um, uh, wisdom, mądrość, żeby odróżnić, uh, kiedy jest coś. I had this illness that really made me powerless over alcohol and that insisted that I got drunk. And so I got drunk. It doesn't have anything to do with trying to control it. An alcoholic who picks up the first drink will pick up the second drink. I can't say to anyone, no, no, no, don't drink. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze panu Sławkowi i panu Robertowi za rozmowę. Linki do stron, które myślę, że warto by było odwiedzić. Stron, które nawiązują do tego, o czym rozmawialiśmy. Znajdziecie oczywiście w notatkach do dzisiejszego podcastu na stronie polskiedetroit.com. No i jeszcze szybciutko, krótkie informacje a propos... Wiem, dzisiaj podcast bardzo długi, ale, ale naprawdę no, nie mogę o tym nie powiedzieć. We wtorek była premiera pierwszego odcinka, była premiera. Detroit 187 serial w całości poświęcony Detroit, rozgrywany na ulicach Detroit, kręcony w Detroit. Oczywiście bardzo pozytywne komentarze i nie tylko ze strony tutaj mediów detroickich. Bardzo dużo mediów ogólnoamerykańskich mówiło, że rzeczywiście serial jest bardzo dobry. Za darmo możecie go obejrzeć na stronie ABC jako streaming, albo możecie ściągnąć z iTunes, tam też pilot pierwszy odcinek jest za darmo. Gorąco polecam. Naprawdę śmiać mi się chciało w kilku momentach tego, tego serialu, tego pierwszego odcinka. Przede wszystkim śmiałem się z tego, że jeden z dealerów narkotyków, który... który, który w tym serialu został sportretowany, no oczywiście postać fikcyjna, poruszał się po mieście i sprzedawał narkotyki z samochodu Sion XB. Tak się składa, że ja też jeżdżę tym samochodem, kupiłem go całkiem niedawno, no, no i naprawdę tych samochodów może jest 30, może 40 na ulicach Detroit, no ale już na pewno dilerzy narkotyków nie jeżdżą takimi samochodami, także naprawdę śmiałem się, kiedy zobaczyłem mój toster Właśnie w tym serialu. Drugą rzeczą, która mnie zastanowiła, było to, gdy dwóch bohaterów tego serialu rozmawiało i może powinienem bardziej powiedzieć, bohaterów pierwszego odcinka: policjant i dealer narkotyków. No i właśnie dealer narkotyków miał wyrzuty, czynił wyrzuty policjantowi, że wypił jego sodę. No niestety w Detroit tutaj na, na, na północy na e, taką gazowaną jakąkolwiek ciecz e, słodkawą, kolorową, nie mówimy soda, tylko mówimy pub. Pisze się POP, i na południu w Luizjanie, w Georgii, no to tam rzeczywiście na takie kolorowe wody to się mówi soda. No tutaj w Detroit wszyscy na to mówią pub. No i zresztą byłem na, na, na, odwiedziłem różne fora dyskusyjne i rzeczywiście ludzie też to zauważyli, też im się to nie podobało. Następny odcinek we wtorek o godzinie 10 wieczorem naszego lokalnego czasu, także w środę rano już na pewno będziecie mogli znaleźć to na stronie abc.com i za darmo legalnie obejrzeć, a w następnym właśnie odcinku najprawdopodobniej będzie bardzo dużo nie tylko detroitskich akcentów, bo tego możecie się spodziewać w każdym odcinku, ale będą też akcenty polskie. Będzie polskie wesele, będą polscy podejrzani i najprawdopodobniej też będą już sceny z nakręcone w polskiej dzielnicy, w notatkach do tego dzisiejszego podcastu znajdziecie kilka zdjęć zrobionych właśnie przeze mnie w Wtedy, kiedy były kręcone sceny do tego serialu, byłem w polskiej dzielnicy, e, także zobaczycie jak to wyglądało za tak zwaną kurtyną. E, no i chyba tyle, przypominam oczywiście jeszcze o promocji strony internetowej nexto.pl. Tylko do 30 września dostajecie 20% upustu na audiobooki. Jeśli wpiszecie przy płaceniu za, za rzeczy, które chcecie kupić hasło Polonia, hasło Polonia, 20% taniej, adres strony internetowej www.nexto.pl. Strasznie dzisiaj długi podcast, godzina 30, no nic, mam nadzieję, że następny w następnym tygodniu nie będzie już taki długi, a dużo się będzie działo. Startujemy z nowym segmentem, także zapraszam do słuchania, trzymajcie się, na razie, hej!